Błękitna parasolka, część 48. Nad Polską nastała noc. Ta noc to okupacja niemiecka, okupacja hitlerowska, która okazała się sposobem na ubezwłasnowolnienie narodu, ubezwłasnowolnienie społeczeństwa. Od teraz Polacy mieli pracować na pomyślność III Rzeszy. Jednak będą pracować tylko ci, co się okupantowi poddali całkowicie. Łęk Pelin nigdy nie poddał się Niemcom, padł dopiero pod ciosem innego, tym razem czerwonego okupanta. Tak, mój rodzinny dwór padł pod okupacją sowiecką, ale czy tak całkowicie padł, o tym właśnie chciałbym napisać. Ze łzami w oczach wysłuchiwałem przez radio, podczas gdy Wojsko Polskie broniło Warszawy, jak prezydent Warszawy, pan Starzyński wołał o wytrwanie Wojska Polskiego i ludności cywilnej w obronie stolicy. Każdy rozumie, że miasto otwarte, otoczone wokół, zamknięte w krąg i ciągle bombardowane ze względu na ludność cywilną musi ulec i w końcu się poddać. To nieujarzmione miasto, jakim była Warszawa, najdłużej wytrzymało podczas powstania warszawskiego, kiedy broniło się przez 63 dni, a przewidywano, że wytrzyma tylko trzy. Ale Czerwoni wstrzymywali atak na Warszawę, aby Niemcy wykończyli patriotyczne powstanie. Głębiej zastanawiam się nad jednym. Bolszewicy prący na wschód robią stop, gdy powstanie wybucha. Dwaj najwięksi wrogowie na wieść o wybuchu podają sobie ręce na okres dwóch miesięcy. Stają się niejako przyjaciółmi, po czym walczą nadal. Wniosek jest prosty. Rzeczpospolita Polska przeszkadza jednemu czarnemu i drugiemu czerwonemu. Przeszkadza tylko ona, Rzeczpospolita, która jest wewnętrznie inna. Od wieków przyjmowała do siebie wszelkich wyrzutków prześladowanych za przekonania. Wśród takich wyrzutków byli Arianie i Żydzi, którzy żądali nadzwyczajnych autonomii, choć tą autonomię robili sobie u nas w Polsce sami. Arianie podpalali nasze kościoły, żeby nas na coś tam nowego nawracać. Od wieków przez ziemię Rzeczpospolitej odbywały się marszruty wojsk. Tacy na przykład praworządni i przyzwoici Szwedzi okradli nas doszczętnie, czego się dzisiaj trochę wstydzą, ukrywając polskie klejnoty. Ale mimo tego wszystkiego Polska nadal trwa, mało że trwa, jest nawet nadzieja, że się podniesie zdrowi, przetrwa z idiociały radiowo-telewizyjny atak zakrzywionych i pokręconych seksuologistów, którzy próbują do cna zdegenerować społeczeństwo, a przede wszystkim nieświadomo młodzież, a nawet żegłbym dzieci. Najwyższe siły niebieskie zawsze jakoś tam czuwały nad Polską. Teraz miejmy nadzieję, czuwa nad nami Jan Paweł II Wielki, który nie będzie miał łatwej przeprawy w niebie, bo Polacy niejednokrotnie narozrabiali, ale zawsze umieli się przyznać do błędów i do głupoty. Niech więc czuwa nad Polską, abyśmy tworzyli w naszej Ojczyźnie to, co najważniejsze. I najpotrzebniejsze, a więc nową, sprawną administrację państwa, a przede wszystkim zupełnie nowe, uczciwe i niezależne od administracji sądownictwo. Takie to są właśnie te moje współczesne bóle i refleksje. Ale wracam już do drugiej, nowej części parasolki o okupacji niemieckiej. Gdy zakończyły się działania wojenne, ci wszyscy, co wierzyli, że po wschodniej stronie Wisły Uda się zorganizować skuteczną obronę Rzeczpospolitej, zaczęli wracać z powrotem do domów. Najazd Sowietów na Polskę 17 września praktycznie likwidował wszelką nadzieję. Do Łękpelin wrócił z rajzy na wschód nasz kuzyn Marian Masłowski, oficer wojsk polskich, którego nie zdążyła objąć mobilizacja w wojnie 1939 roku. Marian Masłowski, syn mojej ciotki Marii Masłowskiej z domu Cieleckiej, wychowywał się od młodości u nas na Żoliborzu w pierwszej kolonii na placu Wilsona. Prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w swym trzynastym punkcie zadeklarował po roku dwudziestym wolną Rzeczpospolitą z dostępem do morza. Ten mój kuzyn, Marian Masłowski, którego w rodzinie nazywaliśmy Jackiem, będzie odgrywał w dalszej części Błękitnej Parasolki bardzo istotną rolę. Mieszkając u nas na Żoliborzu uczęszczał na Politechnikę Warszawską, a po jej ukończeniu ojciec wyrobił mu posadę w monopolu tytoniowym, tak więc Marian przez całą okupację miał wejście do getta warszawskiego i odegrał niepośrednią rolę w pomocy Żydom jako oficer Wojska Polskiego. Gdy wyprowadziliśmy się z placu Wilsona do Łękpelin, Marian w dalszym ciągu mieszkał na Żoliborzu, ale w siódmej kolonii przy ulicy Suzina 3. Wziął czynny udział w powstaniu warszawskim w zgrupowaniu Żywiciela. Zginął przysypany gruzami, o ile dobrze pamiętam, na ulicy Marymąckiej. Marian miał pseudonim Gawron, który był wymyślony przez moją siostrę Barbarę. Wrócił więc Gawron z Rajzy do Łękpelin. Stolica już się poddała i nikt z nas nie wiedział, co się dzieje w Warszawie. Mama nie wiedziała, co się dzieje z jej ojcem, moim dziadkiem, Ksawerem Przesmyckim. Zamieszkałem na ulicy Skorupki 14, tym, który na moje pytanie o to, co znaczą literki PKP napisane na wagonach kolejowych, przekonywał mnie wtedy malucha, że są one własnością pana Ksawerego Przesmyckiego. Mama tęskniła za swoim tatą. Gawron nie wiedział, czy po bombardowaniach Warszawy ocalało jego mieszkanie na żoli Żoliborzu. Nie wiadomo też, co się działo z rodzonym bratem mamy Stanisławem i siostrą Ireną. W Łękpelin tworzy się grupka ludzi, którzy są tak zaniepokojeni, że postanawiają wyruszyć do stolicy. Kolejka wilanowska jest jednak nieczynna, więc wszyscy wyruszają piechotą. Ja z Barbarą bardzo pragniemy wziąć udział w wyprawie, ale mama stanowczo odmawia, w związku z czym zostajemy w Łęg -Pelin. Proponuję mojemu korepetytorowi, panu Rytko, aby także udał się do Warszawy, bo na pewno tam czekają na niego księża Mariani, ale pan Rytko nie wybiera się do swojego zgrupowania Marianów na Bielanach. Twierdzi przy tym, że w dalszym ciągu będzie się mną opiekował, przez co nabieram do mojego korepetytora jakiegoś dziwnego dystansu. Wcale nie pragnę ani jego opieki, ani przyjaźni, ani koleżeństwa, mimo tego, że jest ugrzeczniony i nadzwyczaj sympatyczny. Nie rozumiem jednak jego zachowania i w ogóle go nie umiem wytłumaczyć. Mojej siostrze Barbarze zwierzyłem się kiedyś, że pan Rytko wydaje się płaski jak tatusiowe żyletki. Co było źle odebrane. Tylko Witrawola słysząc to określenie uśmiała się do łez twierdząc, że to jest żywa prawda, bo cienkość pana Rytko zwyczajnie wręcz promieniuje. Po kilku dniach mama z Jackiem Gawronem powróciła do Łękpelin. Okazało się, że z rodziny nikt nie ucierpiał. Dziadek Ksawery, wujek Stanisław i ciotka Irena byli cali i zdrowi, a ich mieszkania także nie ucierpiały. Dziadek Sawery zaproponował mamie, że podczas nauki ja i Barbara możemy mieszkać u dziadka w warszawskim mieszkaniu. Ucieszyłem się, że skoro tak, to może uda mi się nie iść do internatu u księży Marianów. Ciągle słyszałem w głowie zwrot Stryja Witalisa, który mówił do mamy Zochno, Andrzejek jest bardzo spostrzegawczy, jego osobowość nie nadaje się do internatu u księży. Wtedy nie bardzo rozumiałem związek z moją spostrzegawczością a internatem u księży, a ponadto wcale nie byłem taki przekonany o tej swojej spostrzegawczości. Mama dopięła jednak swego. I czas wyekspediowania mnie do szkoły z internatem na Bielanach nadszedł. Same Bielany kojarzyły mi się bardzo miło, bo gdy mieszkaliśmy na żoli Żoliborzu, to w dnie świąteczne niejednokrotnie wybieraliśmy się statkiem, który pływał na Bielany, jak również w dół Wisły. Różne statki tam pływały, a my razem z Basią wybraliśmy sobie statek o nazwie Bajka. Przypomnę, że ten właśnie statek podczas powstania warszawskiego spełniał rolę przycułka po lewej stronie Wisły. Powstańcy używali go do tak zwanego wodnego startu na drugą stronę Wisły opanowanej już przez Sowietów. W latach trzydziestych wsiadało się na statek niedaleko mostu Poniatowskiego i płynęło na Bielany lub do Młocin w Lasku Bielańskim. Tam natomiast odbywały się w te świąteczne dni różne zabawy, były tańce, huśtawki i karuzela, a także słynna restauracja Pana Bochenka. To wszystko z lat dziecięcych wspominałem bardzo miło. Teraz znów mam jechać na Bielany, ale tym razem nie na zabawy, tylko do internatu księży Marianów. A cały czas dźwięczały mi w uszach słowa stryja Witalisa z okno, on się nie sprawdzi w takim rygorze. Mamuśka jednak była uparta i od tej decyzji nie było odwołania. Tata trochę próbował, ale i jemu się nie udało. Tak więc pewnego dnia usiadłem z moim korepetytorem panem Rytko na wozie zaprzężonym w konie, by Stefan Sieradzki mógł nas odwieźć na dworzec. Mama widząc mój niepokój wsadziła na bryczkę także Witrawolę pod pretekstem zakupów w Jeziornej. Jedzie także Barbara. Ją będę miał przez całą drogę, bo również jedzie do Warszawy. W Łękpelin żegnamy się wszyscy ze łzami w oczach. W koło bryczki zgromadziły się wszystkie nasze psy. Muzeę trzeba było uwiązać, bo chciała jechać razem z nami za wzięcie taszcząc się na bryczkę. Po drodze mamy wstąpić do dziadka Ksawerego Przesmyckiego na ulicę Skorupki. Po to, by zawieść im trochę żywności z Łękpelin, bo mama twierdzi, że w czasie oblężenia Warszawy rodzina z pewnością nie dojada. Stefan Sieradzki w końcu przerywa pożegnanie, wołając WIO. Kiedy zajechaliśmy za naszą stodołę, proszę Stefana, żeby zatrzymał bryczkę. Widzę bowiem... Wojcieżka odolińskiego który kosi swoją łączkę wraz z wodnym dołkiem wyskakuję z bryczki i biegnę w jego stronę wpadamy sobie w ramiona jadę do szkół panie wojcieżku do internatu mówię ale nie przyznaję się że do księży Nasze pożegnanie z panem Wojcieżkiem przedłuża się i pan Rytko jest zdenerwowany, ale witra wola skutecznie go uspokaja. W Klarysewie czekamy jeszcze kilkanaście minut na kolejkę do Warszawy. Podróż do Warszawy trwa 40 minut. Dojeżdżamy prawie do samego placu Unii Lubelskiej. Tramwaje warszawskie już kursują, lecz czeka się na nie dość długo. Dojeżdżamy do ulicy Chorzej tam wysiadamy i kierujemy się do dziadka Ksawerego, gdzie wszyscy witamy się radośnie. Niby po klęsce wrześniowej, ale u wszystkich promienieje radość, a przede wszystkim nadzieja. Zwłaszcza wtedy, gdy dziadek oświadcza, wojna trwa, Anglia się nie poddała, wygrywamy. Po wszystkich uściskach powitalnych dziadek poprosił mojego korepetytora pana Rytko do swojego gabinetu na rozmowę. Dyskusja trwała dość długo, a pan Rytko wyszedł z niej cały spocony. Barbara widząc to złapała się za buzię, żeby nie ryknąć śmiechem. Po drodze na Bielany Barbara chce jeszcze odwiedzić siostrzyczki z martwych wstanki na Żoliborzu, więc wysiada na placu Wilsona, zostawiając mnie samego z panem Rytko, z którym dalej podróżujemy ulicą Potocką do końca trasy tramwajowej przy Cifie. Dalej piechotką dochodzimy do Lasku Bielańskiego. Coś zaczyna się ze mną dziać. Cały Lasek Bielański usiany jest mogiłami polskich żołnierzy, obrońców Warszawy. Na niezbyt zręcznie usypanych mogiłach leżą wojskowe kaski. Kawaleryjskie, piechotne są groby z tekturową przywierzką NN, co oznacza, że leży żołnierz nieznany. Pan Rytko przyspiesza, a ja przystaję przy każdej mogilę, przyklękam, ale na pacierz nie mam siły, bo coś mnie w gardle zatyka. Powoli zbliżamy się do murów klasztoru. Widzę wieżę kościoła bielańskiego i czuję, jak przechodzi mnie dreszcz. Cały dziedziniec pod górkę, zarówno po prawej, jak i po lewej stronie zablokowany jest samochodami wojskowymi. Ja znam kształt tych pojazdów. To Niemcy. A więc Niemcy stacjonują w klasztorze. Rytko wyjaśnia mi, że księża, żeby zachować klasztor, musieli oddać część pomieszczeń dla wojska niemieckiego. Czy informował pan o tym rodziców, że będę mieszkał wśród niemieckich żołnierzy? Pytam pana Rytko, który przecież co tydzień bywał w klasztorze i musiał wiedzieć o obecności Niemców. Nie doczekałem się jednak odpowiedzi. Tłumaczył mi jedynie, że Niemcy to okupanci, a księża muszą oddawać pokoje. Ale sami żołnierze niemieccy są grzeczni, niektórzy nawet przyjacielscy tłumaczy. Wie pan, mówię nieco wzburzony, ja tej przyjaźni z wojskiem niemieckim już zasmakowałem w gassach nad Wisłą, gdy pływałem w krwawej czerwonej wodzie. Rytko się tylko żacha, a ja przypomniałem sobie wtedy, że... Rodzice obiecali płacić za moją naukę żywnością w postaci mąki i innych produktów, które będą dostarczane z łęk -Pelin do klasztoru. To wszystko wyglądało bardzo pięknie, a nawet patriotycznie. Mama zawsze wszystkim pomagała, każdego wspierała, a ojciec się gniewał i mówił – Zochno, rozdajesz cały nasz dobytek. Gdy przekraczaliśmy wrota klasztoru, ocieraliśmy się o żołnierzy niemieckich. Tej nocy u księży Marianów nie zasnąłem. Całą noc przepłakałem. Andrzej Cielecki